Zagadka trzecia, czyli prosimy nie mazać po ścianach. Powrót martwiaka przygnębił nie tylko detektywa Pozytywkę, ale i wszystkich mieszkańców kamienicy. On nas wykończy, jeszcze zobaczycie, mamrotała pani Majewska z parteru. Już na sam jego widok boli mnie głowa. A na nas krzyczy, gdy biegamy przed jego oknem, poskarżyły się Asia i Zuzia. – Chłopakom nie pozwala grać w piłkę na podwórzu – mruknął rozżalony Dominik. Pan Mietek spojrzał na niego ciężkim wzrokiem. – Ja też wam nie pozwalam grać w piłkę na podwórzu – wysapał. – No tak, a, ale pan to co innego – przytaknął zmieszany Dominik. – Pan nie pozwala, bo to pana obowiązek, a martwiak z czystej złośliwości. Pan Mietek wolał nie ciągnąć tematu. Jeszcze będzie czas, żeby zająć się wybrykami Dominika – Dzisiaj nie miał na to sił. Wystarczająco dużo kłopotów przysparzał mu martwiak. Już samym swoim widokiem drażnił biednego dozorcę. Na dodatek, ledwo agencja detektywistyczna Czarnowic wznowiła działalność, w kamienicy zaczęły się pojawiać jakieś podejrzane typy. Goście, czy raczej klienci martwiaka pluli na schody, rzucali, gdzie popadnie nie do pałki papierosów, a gdy zwracano im uwagę, burczeli pod nosem wyrazy, których nie można przytaczać w książkach dla dzieci. Tak, tak, ciężkie czasy nastały dla pana Mietka. Patrz pan, jak tu naświnili, powiedziała pani Majewska, siadając na ławce pod Topolą. Puszki po piwie, kapsle, opakowania po chipsach. Opakowania po chipsach to chyba nie oni, wtrąciła zaczerwieniona Asia. A ogryzki? E, ogryzki... Też niekoniecznie. Tym razem to Zuzie oblał rumieniec. Ale gumę do rzucia to już na pewno przylepili do oparcia jacyś chuligani. Zdenerwowała się pani Majewska, odklejając od ławki swój sweter. Dominik chrząknął z zakłopotaniem. Pan Mietek westchnął ciężko i wrócił do zamiatania podwórza. Jak tak dalej pójdzie, będzie musiał pomyśleć o wcześniejszej emeryturze. Nie wytrzyma nerwowo ciągłego stresu. Każdego dnia jakaś afera. Oszaleć można. Okazało się jednak, że afera miała dopiero nadejść. Wraz z panią Ryczaj, nauczycielką języka polskiego. To skandal! Krzyknęła pani Ryczaj, wychodząc z klatki schodowej. Widział pan te napisy? Jakie napisy? Pan Mietek poczuł, że robi mu się słabo. Na ścianach, powiedziała z oburzeniem pani Ryczaj. Jeszcze godzinę temu, gdy wracałam ze szkoły, nie było ich. A teraz? Pan Mietek ruszył na uginających się kolanach do klatki schodowej. Napisy? Nie, to niemożliwe. A jednak. Tuż obok skrzynek pocztowych ktoś wymazał czerwonymi kulfonami martwiak rządzi. A na półpiętrze pozytywka jest głupi. A to łobuzy, wyszeptał pobladły pan Mietek. Łobuzy i nieuki, zagrzmiała pani ryczaj. Rządzi przez żyskropką? Głupi bez i przez ukreskowane? Chętnie postawiłabym im pałę. Tu, na ścianie? Zapytała zdziwiona Zuzia. Dominik zgromił ją wzrokiem. Lecę po detektywa pozytywkę, oświadczył. Tym razem martwiak dostanie za swoje. E, jeżeli uda mu się coś udowodnić, westchnął pan Mietek. Jeżeli, krzyknął Dominik, wbiegając na górę. Chyba nie ma wątpliwości, kto mógł to napisać. Jednak detektyw pozytywka uważał, że owszem, są wątpliwości. Nie przepadam za martwiakiem, zaczął, ale też nie uważam go za głupca. Wątpię, czy to on jest autorem tych napisów. A kto? krzyknęły chórem dzieci. Właśnie, kto? Detektyw Pozytywka podrapał się po głowie. Myślę, że ktoś, kto martwiaka bardzo nie lubi i kto bardzo chciałby rzucić na niego jakieś podejrzenie. Pan Mietek spoglądał to na detektywa, to na dzieci, to wreszcie na panią Ryczaj. Coś zaczynało świtać mu w głowie. Poza tym, kontynuował detektyw Pozytywka, autor tych napisów nie skończył żadnej szkoły. A martwiak skończył. A skąd pan wie? zapytał poczerwieniały Dominik. Że martwiak skończył jakąś szkołę? Nie że autor napisów na ścianie nie skończył jeszcze żadnej. Detektyw Pozytywka uśmiechnął się do pani Ryczaj. – To chyba widać, prawda? – prychnęła polonistka. – Dominik, uprzedzam. Jutro w szkole będzie dyktando. – Ale dlaczego? – jęknął Dominik. – Mam cierpieć przez jakichś chuliganów? – Najbardziej. Cierpię jak zwykle ja! – mruknął ponuro pan Mietek. – Kto inny bałagani? a kto inny musi sprzątać. Pomożemy, panu, wtrąciła zarumieniona Zuzia. Prawda, Dominik? Prawda, przytaknął szybko Dominik. Zaraz wyszorujemy te ściany. Do czysta, zapewniła Asia. Dziwne, zdumiał się pan Mietek, ale na wszelki wypadek wolał o nic nie wypytywać. Detektyw Pozytywka nie mylił się. Autor napisów najpewniej nie skończył jeszcze żadnej szkoły. Jak sądzisz, skąd taki wniosek?